Na MediaEkspert i na MediaEkspert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.28 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zeblewski. Andrzej Poczobut po pięciu latach wagru przejdzie teraz badania w warszawskim szpitalu. Wielka radość i ulga. Tak o uwolnieniu polskiego działacza mówi przewodnicząca Europarlamentu Roberta Mecola. Zwolnienie pięciu osób z białoruskich więzień to historyczne osiągnięcie dyplomatyczne, podkreśla Waszyngton. To była bardzo emocjonalna chwila. Tak premier opisuje spotkanie z uwolnionym z białoruskiego więzienia Andrzejem Poczobutem na polsko-białoruskiej granicy. Donald Tusk mówi, że po pięcioletnim pobycie w więzieniu opozycjonista przejdzie badania lekarskie. Jeśli jednak działacz polskiej mniejszości będzie chciał wrócić na Białoruś, nikt nie będzie go zatrzymywał, dodaje szef rządu. To człowiek, jak wiecie, bardzo zdeterminowany, odważny, więc najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie, ale może liczyć na naszą wszechstronną pomoc. Wiadomo, przejdzie badania lekarskie, jest bardzo wyniszczony więzieniem fizycznie, psychicznie w świetnej formie. I będzie mógł liczyć na pomoc państwa polskiego, niezależnie od tego, jakie decyzje w przyszłości podejmie. Z zadowoleniem Wiadomości o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta przyjęła przewodnicząca Europarlamentu Roberta Mezzola. To bohater europejczyk, który walczył o demokrację i wartości, które wszyscy podzielamy. Jest także laureatem Nagrody imienia Sacharowa. Dlatego ulga i radość, z jaką przyjęliśmy tę wiadomość, są ogromne. Andrzej Poczobut w ubiegłym roku otrzymał Nagrodę Sacharowa za walkę o wolność i demokrację. Waszyngton nazwał uwolnienie Andrzeja Poczobuta i czterech innych więźniów historycznym osiągnięciem dyplomatycznym. Do Polski wrócili także zakonnik Grzegorz Gaweł, a także obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami. Dodatkowo Białoruś uwolniła dwóch Mołdawian. W przekazanym Polskiemu Radiu oświadczeniu Departament Stanu podkreśla, że było to zasługą przedstawiciela prezydenta Trumpa i rządów wielu krajów. Marek Wokuski. Departament Stanu podkreślił, że uwolnienie jest wynikiem intensywnych wysiłków dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych, którymi kierował wysłannik John Cole. To historyczne osiągnięcie dyplomatyczne, które podkreśla dotychczasowe sukcesy administracji Trumpa w zakresie twardej dyplomacji, pozwalającej na zawieranie porozumień, których nikt inny nie jest w stanie zawrzeć. Pod przewodnictwem prezydenta Trumpa Stany Zjednoczone nadal osiągają dla swoich partnerów i sojuszników wyniki, jakich nie osiągnęła żadna inna administracja, Napisał Rzecznik Departamentu Stanu w oświadczeniu przekazanym Polskiemu Radiu. Zaznaczył, że do osiągnięcia porozumienia Waszyngton wykorzystał swoje relacje z wieloma krajami w regionie. Za współpracę i zaangażowanie w przeprowadzenie transferu Stany Zjednoczone podziękowały Polsce, Mołdawii i Rumunii. Rzecznik Departamentu Stanu zaznaczył, że Waszyngton będzie zabiegał o uwolnienie pozostałych więźniów politycznych na Białorusi. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.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 Jutro w Sosnowcu odbędzie się pogrzeb tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Jak poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, prawdopodobnie będą na nim obecni zarówno prezydent jak i premier. Uroczystości będą miały charakter państwowy. rozpoczęciem msza o 13.30 w kościele św. Joachima. Wieloryb Timi znalazł się na pokładzie barki, która zmierza w stronę Atlantyku. Humbak od ponad dwóch miesięcy uwięziony był na płyciźnie u niemieckich wybrzeży Bałtyku. Kontrowersyjna akcja ratunkowa jest prowadzona za prywatne pieniądze, relacjonuje Adam Górczewski.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 Zasolenie wody z wyspy PL Adam Górczewski Polskie Radio Klimat w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii to był serwis trójki Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Pięć po osiemnastej. W Trójce Sport Dariusz Urbanowicz. Ostatnie szlify przed Giro Italia, które rozpocznie się 8 maja. Skończył się okres wiosennych klasyków. Czas na wyścig dookoła Romandii. Dziś krótka, 3 kilometrowa czasówka jako prolog. Wygrał Francuz Dorią Godon z grupy Ineos Grenadiers z czasem 3 minuty 15 sekund i 12 setnych. Drugi Portugalczyk Iwo Oliveira z UAE, i Emirates. Trzeci Szwed Jakob Soderquist z grupy Lidl Trek. Obaj mieli 6 sekund wolniejszy czas od zwycięzcy Polacy w czwartej, piątej, dziesiątce na 36 miejscu rywalizacji zakończył Filip Maciejuk z grupy Movistar a 48 był Kamil Gradek z Bahrain, Wiktorius co dziś dla kibica w kapciach na pewno Liga Mistrzów UEFA i pierwszy z półfinałów o dwudziestej pierwszej w Paryżu PSG podejmie Bayern mówi się, że to przedwczesny finał były reprezentant kraju Tomasz Kłos wskazuje faworyta Bayern oczywiście swoje siły rażenia ma, z Zolice, jest Kane, są inni zawodnicy, no ale w drugiej drużynie mamy Vittinie, mamy Dembele, mamy Krasiliego. To są zawodnicy, którzy no, z czołówki światowej, którzy odpowiednio ustawieni, a takowoż trener Kompany i Enrique ustawili swoje drużyny. Dzisiaj można wzorce brać z tych drużyn. Tutaj Paryżanie są dla mnie faworytem w tym meczu. Puchar Polski, dwa superpuchary i wystarczy. Obrońca Legii Warszawa Radovan Pankow poinformował, że nie przedłuży kończącego się w czerwcu kontraktu z klubem z 3. Pozostajemy przy piłce, ale informacja z Japonii. Trener Maciej Skorża. Za porozumieniem stron rozwiązał umowę z Urała Red Diamonds. Polski szkoleniowiec w 2022 roku doprowadził japoński klub do zwycięstwa w azjatyckiej lidze mistrzów. Red Diamonds jednak przegrali ostatnich 7 meczów, a ostatni raz wygrali w lutym. Trener Skorża nie potrafił wyprowadzić zespołu z kryzysu i musiał rozstać się z pracodawcą. Podbijamy bębenek przed rozpoczynającymi się w sobotę mistrzostwami świata w hokeju na lodzie Dywizji 1A. Polacy w Sosnowie zagrają o powrót do elity. Jutro ostatni sparing biało-czerwonych przed czempionatem. O rywalu, o Francji, w trzeciej stronie rywalu, mówił 102-krotny reprezentant Polski słynny bramkarz Przemysław Odrobny. Francja to jest 14 drużyna na świecie uważana w rankingu Międzynarodowej Federacji Hokeja na lodzie I Francuzi grali e, nie tak dawno na Olimpiadzie i 11 zawodników, aż właśnie z tego składu, będzie w Sosnowcu na mistrzostwa Świata pierwszej Dywizji A, a nie powiedziane, że więcej, bo w tej chwili właśnie ich trener desygnował tą jedenastkę, która rywalizowała na Olimpiadzie, no a wiemy, że oni tam się mierzyli z najlepszym hokejem na świecie. Jutrzejszy mecz w Bytomiu o 18.00. Mistrzostwa rozpoczną się 2 maja. O 19.30 zagramy z Ukrainą. Sport w Turyce nieco wcześniej, bo już za 3 godziny przy mikrofonie zasiądzie sam Adam Malecki. Najcieplej będzie na krańcach zachodnich jutro, tam 14-15 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju będzie jednak około 10-12 stopni. Najchłodniejszy ma być wschód, tam około 7 stopni Celsjusza. Na północy i we wschodniej połowie Polski mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18 tu audycja popołudniowa, którą przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przy telefonach siedzi Jacek Frenzel, a to Iggy Pop Strong Out Johnny. Dwie dwójki, siedem trójek, to telefon dla państwa. That's Już prawie 13 minut po godzinie 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Teraz porozmawiamy o sytuacji, której nie dało się zaplanować, chociaż wygląda na zaplanowaną, tak szczerze mówiąc. W pierwszym dniu konferencji meteorytowej Polskiego Towarzystwa Meteorytowego w Koluszkach spadł meteoryt. Najpierw błysnął na niebie, co zarejestrowały między innymi kamery bolidowe w Koluszkach. Nie trafił w Koluszki, spadł raptem 100 km dalej. Znaleźli go Paweł i Anna Walczak. Pan Paweł to opiekun Obserwatorium Astronomicznego w Koluszkach i łączymy się z nim teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało, bo ja sobie wyobrażam takie meteorytobranie. Przeczysywanie lasów, łąk w poszukiwaniu nietypowo wyglądającej skały. W końcu w koluszkach konferencja meteorytowa. Spada meteoryt 100 kilometrów od koluszek, no to pewnie wszyscy się rzucili. Czy to był taki wyścig po ten meteoryt? Historia jest absolutnie faktycznie niesamowita i ten ilość zbiegów okoliczności jest zadziwiająca. Wyglądało to tak, że... Teren rzeczywiście się przeczesuje, ale dokładnie wiedzieliśmy, gdzie mamy szukać. Właśnie dzięki temu, że mamy w Koluszkach oraz w wielu innych miejscach w Polsce kamery bolidowe sieci SkyTinel, to nasz specjalista od wyliczeń obszarów spadku właśnie z takich nagrań z kamer Mateusz Mija był w stanie wyznaczyć miejsce, gdzie tego meteorytu należy szukać. Oczywiście dalej były to hektary do przeszukania i dwa dni po spadku w niedzielę tego meteorytu duża grupa osób, m.in. uczestnicząca chwilę wcześniej kon w konferencji meteorytowej w naszym mieście, pojechała tego meteorytu szukać. Wtedy się nie, nie udało. Ale e... czy, to, czy to było tak, że ta konferencja jeszcze trwała i nagle sale zaczęły świecić pustkami, bo wszyscy pojechali e... szukać meteorytów? konferencja była w piątek oraz w sobotę, meteoryt spadł w piątek wieczorem, więc to było dokładnie w momencie, kiedy po konferencji byliśmy jeszcze z uczestnikami na kolacji i wtedy gruchnęła ta e, informacja, czyli krótko mówiąc zobaczyliśmy nagrania z naszych kamer. A te kamery bolidowe, może coś więcej o nich pan powie, jak taka kamera wygląda, co ona tak naprawdę rejestruje i jak ona pomaga potem w znalezieniu takiego meteorytu na ziemi? To są kamery o bardzo jasnych obiektywach, to znaczy one w nocy rejestrują nawet słabe zjawiska. Znajdują się u nas na dachu zespołu szkół nr 2 w Koluszkach i one 24 godziny na dobę śledzą niebo po to właśnie, żeby wypatrywać takich zjawisk jak tutaj, czyli jasnych meteorów, tak zwanych bolidów, które właśnie mogą niekiedy doprowadzić do spadku meteorytów. Jeżeli tych kamer mamy w całej Polsce już około 50 takich stacji z kamerami, to to samo zjawisko jesteśmy w stanie obserwować z wielu różnych punktów widzenia. I na zasadzie triangulacji wtedy jesteśmy w stanie tak jakby stworzyć trójwymiarowy model lotu tego meteoroidu, tego meteoru przez atmosferę, a co za tym idzie, ostatecznie wyznaczyć miejsce, gdzie on mógł potencjalnie upaść. No dobrze, ale Jest... mówił pan, że to są hektary. Rozumiem, że pojechali państwo tam razem z żoną szukać meteorytu. I jak wygląda miejsce, w którym upadł prawie 3 kilogramowy meteoryt? Bo on chyba mniej więcej tyle waży, prawda? Tak, on waży prawie 3 kg. Rzeczywiście na początku były do przeszukania hektary, później jeszcze nasz specjalista Mateusz Mija się skonsultował z naukowcami z Czech, którzy pomogli troszeczkę zawęzić ten obszar do takiego prostokąta 200 na 300 metrów. To już jest bardzo precyzyjne wyliczenie. Czesi założyli masę bardzo zbliżoną do tego, co rzeczywiście spadło i dlatego w tym obszarze udało nam się znaleźć 5 dni po spadku meteorytu, kiedy kolejny raz pojechałem już tam z żoną, jeszcze czterech innych poszukiwaczy z naszej sieci SkyTinel było na miejscu, no ale udało nam się dostrzec w Ziemi taki otwór, 40 nieduży, 40-centymetrowej głębokości. Ale to był gdy... krater, tam było jakieś wybrzuszenie, mm, czy to po prostu płaska ziemia i nagle była, dziura? to była dziura w Ziemi. Ten meteoryt to był taki trójkątny fragment żelaza, ważący prawie 3 kg, który to jeszcze trzeba potwierdzić, naukowcy to na pewno potwierdzą, ale wydaje mi się, że z prędkością około 300 km na godzinę uderzył w ziemię, więc on nie wybił krateru, ale zagłębił się w postaci takiej dziury po prostu prawie że pionowej na 40 cm. Lekko był tam jeszcze w środku przysypany ziemią, trzeba było go, go troszeczkę odkopać. No ale najtrudniejszym zadaniem było odnalezienie właśnie tego miejsca, bo no, wyglądało absolutnie niepozornie. To jeszcze proszę powiedzieć, bo skoro ten meteoryt rozbłysł nam na niebie i trochę się nawet stopił, a jest meteorytem żelaznym, znaczy, że musiał być gorący bardzo, jak wchodził w ziemską tak. atmosferę. Czy on był jeszcze ciepły, jak go pan znalazł? Nie, meteoryty generalnie spadają na Ziemię już raczej chłodne, chociaż tutaj jeszcze pewne dyskusje akurat przy meteorycie żelaznym. E, wiem, że w środowisku naukowym trwają, ale ja się nie będę w tej dziedzinie wypowiadał, bo tutaj specjalistą nie jestem, e, ale generalnie one lecą e, na początku na tyle szybko, że pod wpływem tarcia faktycznie rozgrzewają się, płoną, stapiają się. On miał 100 kg mniej więcej, kiedy wchodził w atmosferę ziemską, zostały z niego trzy. E, obtapiał się, odparowywał, e, no i wtedy oczywiście był bardzo gorącą, e, że tak powiem, roztopioną materią, ale później, kiedy odpowiednio w tej atmosferze spowolnił przez, to, przez coraz gęstszą atmosferę w niższych jej warstwach, zaczął spadając stygnąć, więc generalnie meteoryty spadając na Ziemię ani nie są jakimiś rozbranymi kulami ognia czy roztopionego metalu, one już są raczej w tej postaci, w której je znajdujemy. Na pewno już po tych kilku dniach gorący nie był ani troszeczkę. Pan Paweł Walczak, znalazca meteoryta świeżego, chociaż już nieciepłego. Dziękuję bardzo za rozmowę. <grym> Dziękuję bardzo. Meteoryt, podobno po badaniach, ma trafić do muzeum, więc będzie go można później oglądać. A teraz w trójce Ray. is coming. 22 minuty po 18. Zbliża się 18. Festiwal Konrada, jedno z największych i najważniejszych wydarzeń literackich w naszej części świata. Właśnie poznaliśmy tegoroczną ideę przewodnią i o niej więcej nasz książkowy specjalista. Michał Nogaś. Ta idea, to hasło, to nieposłuszeństwo. Dlaczego właśnie ono? Mówi o tym nowa dyrektorka programowa festiwalu, Paulina Frankiewicz. Nieposłuszeństwo to jest taki temat, taki obszar, który właściwie zawsze będzie aktualny, co jest dobre pod tym względem, że rozmawiamy o, o idei, która jest bardzo żywa i przerażające, bo świetnie byłoby nie musieć się buntować. To jest też taki świat, ten nasz, nasza polska rzeczywistość, która jest, myślę, że się zgodzimy co do tego najwygodniejszym ze światów, jaki do tej pory mieliśmy i w jakim możemy żyć, więc może się pojawić jakieś takie przypuszczenie, że skoro jest nam tak dobrze i tak wygodnie, to być może nie ma przeciw czemu się buntować, a jest zupełnie inaczej. Samo słowo świata nie zmieni, ale literatura jest tutaj bardzo ważną przewodniczką, ponieważ może być zarzewiem buntu, zarzewiem zmiany myśli i ta zmiana, która musi zajść w nas, bardzo często wychodzi od literatury. Ogłoszeniu idei tego tegorocznego festiwalu Konrada towarzyszy ujawnienie nazwisk pierwszych gości. Zacznijmy od Polaka. Z innej planety, jak lubię myśleć o Jacku Dukaju, ponieważ jest to niesamowity umysł, który lata temu już zaprojektował rzeczywistość, która jest naszym dzisiaj albo bardzo bliskim jutrem. Dokonał pewnych założeń, które być może z zaskoczeniem także dla niego dziś się urzeczywistniają. Jacek Dukaj, bunt maszyn i bunt wobec maszyn to jedna z odsłonni posłuszeństwa. Poza Jackiem Dukajem między 19 a 25 października w Krakowie pojawi się także między innymi pochodząca z Iranu Mahsa Mohebali jej książka Nie ma co w przekładzie Aleksandry Szymczyk. No jest to porywająca opowieść o buncie młodzieńczym, buncie, który pewnie każdy i każda z nas pamięta w przeszłości lub właśnie go przeżywa. Powieść, która w bardzo mocny, i sugestywny sposób pokazuje, że w naszą młodość, w naszą młodzieńczość, w ten nastoletni czas po prostu bunt jest wpisany i że przeżywamy go bez względu na to, co dzieje się wokół. Nie jest to tylko historia o oporze wobec autorytarnej władzy. Jest w tym pisana w naturę ludzką. Potrzeba buntu, potrzeba sprzeciwu. A tak Paulina Frankiewicz mówi o kolejnej i bohaterce tegorocznego festiwalu Konrada. Amerykańska eseistka, filozofka Becca Rothfeld. Okazała się jej książka Wszystko to zbyt małe w przekładzie Piotra Siemiona, trzydziestokilkuletnia autorka, która sprzeciwia się właściwie wszystkiemu. Nic sobie nie robi z poprawności politycznej, która mówi, że te wszystkie mantry, wskazówki zalecenia, żeby ograniczać się w kontekście materialnym, też jeśli chodzi o naszą obyczajowość, naszą sferę relacji z innymi ludźmi. Być może jest jakąś formą także kontroli. To jest tak zdaniem Rotfeld, że w momencie, kiedy my tracimy, bogaci się na tym ktoś inny. I jeszcze o zdjęciu stanowiącym wizualną oprawę festiwalu i jego bohaterce, która także pojawi się w Krakowie. Na tym zdjęciu widnieje kobieta, która z dumnie podniesioną głową idzie ulicami Sarajewa w 1994 roku, czyli w samym środku oblężenia Sarajewa. I pani Melicha Wareszanowicz, bo tak się nazywa, bośniaczka idzie wyprostowana z dumnie podniesioną głową w pełnej kreacji, w bardzo zadbanym wyglądem. Naprzeciwko niej stoi żołnierz trzymający broń. Co prawda nie celuje w nią, ale jednak ta broń jest tutaj bardzo widoczna. W tym zdjęciu jest po prostu wszystko. Jest tutaj sprzeciw wobec wojny. Tu jest też dużo więcej, bo jest to godność o wolność cywilii, warunkowana także ubiorem. Nieposłuszeństwo to hasło, idea tegorocznego festiwalu Konrada, który odbędzie się, przypomnę i o czym mówiła Paulina Frankiewicz, jego dyrektorka programowa, między 19 a 25 października w Krakowie my też tam jako patron będziemy. Więcej o wydarzeniu przeczytać można w opublikowanym dziś magazynie Konrad, dodatku do Tygodnika Powszechnego. Festiwal Konrada organizują Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Tygodnika Powszechnego. Trójka jest dumnym patronem medialnym tego wydarzenia. Odświeżam co jakiś czas licznik zbiórki Cancer Fighters, Łatwoganga i BDS-a tej największej zbiórki charytatywnej w Polsce. 282 miliony 741 778 zł. Jeśli tak samo chorujesz na rak jak ja, ten utwór jest dla ciebie.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 Ci się w twarz. Ciągle tutaj jestem Cię nigdzie nie wybieram Ciągle tutaj jestem Maja dawaj tego po To twój ostatni krok, udowodnij ci Aha. Słuchaj raku dobrze, bo kończą ci się dni Atakujesz dzieci, to naprawdę wielki wstyd Kradniesz nam marzenia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 Przyciągiłeś się do małej maji, żebyś się z tymi marzeniami. Przepraszam bardzo za język, ale chyba bardzo da godzinę naje! Mają, pójdziemy na manipedi. Z nami sami nasi fani, kiedy ciągle tańczymy i ciągle się śmiejemy zaraz po tym, jak się głupków zajem! Zabrałeś mi tatę, potem zabrałeś mi dziadka. Chciałeś zabrać mamę, ale nie da się wariatka. Tentej, piszę mi lepiej, a Sara podrzuca słowa. No bo nawet jak wygrywasz, niebo zyskuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy Niczym żołnierz, z oddziałów specjalnych Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice Nie przegramy tej walki, mają Ciągle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 Andrzej Poczobut został po pięciu latach uwolniony w ramach wymiany więźniów. Oprócz niego do Polski wrócili zakonnik Grzegorz Gawał, a także obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami i poinformował premier. Na granicy doszło do wymiany symetrycznej. Pięciu na pięciu przekazał Donald Tusk. W centrum uwagi, co zrozumiałe, jest polski Białorusin czy białoruski Polak. Andrzej Poczobut, pisarz, dziennikarz, bojownik o prawa człowieka, o wolność Białorusinów. Oprócz Andrzeja Poczobuta na polską stronę został przekazany także ksiądz Gaweł i jeden z obywateli białoruskich, którzy współpracowali z naszymi służbami. Białoruś uwolniła także dwóch Mołdawian, Polska przekazała Mińskowi pięć osób. Iran jest w stanie załamania i prosi o jak najszybsze otwarcie cieśniny Ormus, tak twierdzi prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump napisał w swoich mediach społecznościowych, że Irańczycy próbują uporządkować sytuację na szczytach władzy. Władze w Teheranie nie odniosły się na razie do słów prezydenta USA. Irańskie wojsko oświadczyło natomiast, że nie uznaje wojny za skończoną, a lista jego celów została zaktualizowana. Po tragicznym wypadku całkowicie zablokowana autostrada 1 na wysokości miejscowości Wierzchowisko w okolicach Częstochowej. I tak będzie co najmniej przez kilka najbliższych godzin. Policja kieruje samochody objazdami. Po 17 kierujący samochodem ciężarowym miał najechać na tył innej ciężarówki. Zginął na miejscu. Pełny serwis trójki o 19.00. Jutro chłodno w nocy, poniżej zera, może być od minus 3 do 1 na plusie, chociaż będą miejsca z temperaturą dochodzącą do minus 5, ale to tylko w okolicach gór. Jutro w ciągu dnia od 7 do 15 stopni może odrobinę popadać we wschodniej połowie kraju. Dwie dwójki i siedem trójek dzwonią Państwo do nas. W sprawie meteorytu. Proponuję ten znaleziony pod koluszkami meteoryt nazwać meteorytem koluskim przez analogię do słynnego meteorytu tunguskiego. A po drugie przyszło mi do głowy, gdzie takie żony, które chodzą razem z mężem szukać meteorytu. Kochanie, może pójdziemy dzisiaj na randkę poszukać meteorytu. Jestem pełen podziwu. Panie Andrzeju, a kto by nie chciał gwiazdki z nieba? We'll <laughs> Man, za nami. 24 minuty zostały do godziny 19, a państwo dzwonią. Chciałbym podzielić się pewną informacją, jaką usłyszałem dzisiaj w domu. Jak już wiedziałem obiad, żona została przy stole z synem. Usłyszałem, jak mówiła to syna, który nie dokończył obiadu. Nie wyrzucaj. Tata już to do pracy dostanie. Smacznego! Do 19 zostało jeszcze 21 minut. Reportaż w trójce Zaprasza Anna Dudzińska. Miesiąc temu mieliśmy dla Państwa opowieść o nadziei, która trwa wbrew wszystkiemu, wszystkim przeciwnościom. W rocznicę zatrzymania Andrzeja Poczobuta, na chwilę znaleźliśmy się wraz z jego przyjaciółmi i współpracownikami z Gazety Wyborczej. Dzisiaj z radością wracamy do nagrań Bożyny Nawickiej. Od kilku godzin powtarzamy przecież z radością, że Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej. Gdy płyną kolejne gratulacje i komentarze, po Oglądajmy się w tej archiwalnej już historii, a ja z takim samym zapałem powtarzam ważne słowa Andrzeja Poczobuta. Nie wybieramy czasów, w jakich mamy żyć, ale wybieramy jak żyjemy w tych czasach. Teraz do tego zdania dokładam jeszcze jeden cytat. Rzeczywistość zawsze zaskakuje, na tym polega jej piękno. Osobisty więzień Łukaszenki, taki był tytuł tego dokumentu, wiemy już, że więzień jest wolny. Posłuchajmy.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 Marca 2021 roku. Przyszedł tak późno, że stwierdziłem, że już nic z nim nie robię, że nie ma sensu go w ogóle wrzucać do internetu, bo... No bo oni go nie przeczyta w nocy, więc damy go na rano. No i rano się budzę, po czobut siedzi, no to... Andrzej, trzymaj się! Andrzej, trzymaj się! Andrzej, trzymaj się! Andrzej jest symbolem wolnej i demokratycznej Białorusi, o którą tyle milionów Białorusinów i Białorusinek w zeszłym roku walczyło i będzie pewnie walczyć nadal. W wiecu solidarności z uwięzionymi przez reżim Łukaszenki białoruskimi dziennikarkami i dziennikarzami 26 września 2021 roku sprzed Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przynosimy się do studia Radiowej Trójki żeby usłyszeć głos Andrzeja Poczobuta. Najważniejszy jakby taki grzech Łukaszenki w, w mojej ocenie to właśnie takie totalne z społeczeństwa. Ludzie chcieliby, żeby były zmiany, chcieliby, żeby było więcej wolności, jednak, jednak się boją angażować, boją się walczyć, dlatego że następują represje i, i takie ich nastroje są mniej więcej takie, że może to Rosja zaprowadzi porządek, może Zachód zaprowadzi porządek, żeby ktoś przyszedł, jakiś bohater może przyjdzie i, i wszystko zrobi. No tak niestety to wygląda i to jest bardzo z Myśliwieckiej przenosimy się do fińskiego domku na Jazdowie. Jest mroczny grudniowy wieczór 2025 roku. Proszę Państwa do pokoju. Ja się nazywam Cezary Łazarewicz, jestem od niedawna prezesem Towarzystwa Dziennikarskiego. Zebraliśmy się, żeby spędzić Wigilię z Andrzejem Poczobutem. Kiedy on będzie siedział sam w więzieniu, i nie będzie miał do kogo gęby otworzyć, to pomyślałam sobie, to będzie najsmuczniejszy dzień jego życia, być może w tym roku. Więc, żeby mu osłodzić, to zebraliśmy się tu po to, żeby trochę być duchem z nim, żeby napisać do niego kartki, być może one do niego dotrą, podpisać list do rodziny i posłuchać jego tekstów. Dzięki Janie Szczepkowskiej, Andrzejowi Sewerynowi. Wybieramy czasów, w których mamy żyć, ale wybieramy, jak żyjemy w tych czasach. Oczywiście nigdy nie myślałem, że historia nagle stanie się tak niebezpieczna, ale rzeczywistość zawsze zaskakuje. Na tym polega jej piękno. Czytaliśmy swoje teksty, rozmawialiśmy ze sobą, nagrywaliśmy podcasty, zamawiałem u niego materiały, pytałem się jaką sytuacja, no, prosiłem go w końcu, żeby się spakował i uciekł, na co on się nie chciał zgodzić i kilka razy tu się spotkaliśmy, kiedy tu przyjechał. Bartosz Wieliński, wicenaczelny Gazety Wyborczej. To, co mi odkwiło w pamięci, to było to, że ile Andrzej tu przyjechał, to tak jakby zaświeciło słoneczko. Ja z Andrzejem początkowo miałem kontakt tylko mailowy i telefoniczny I pamiętam jak w 2008 roku tutaj pierwszy raz przyjechał i zupełnie sobie naszego wyobrażałem. Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Zobaczyłem no, trochę takiego jowialnego, szybkości mężczyznę, który no, ma poczucie humoru i bardzo szybko złapaliśmy, że tak powiem, wspólny język i tak jakbyśmy byli w sumie kumplami od iluś tam już lat. Adam Michnik, redaktor naczelnej Gazety Wyborczej, Wieloletni Więzień Perelowskiej Dyktatury. Drogi Andrzeju, napisałeś o Łukaszence świetną książkę, którą czytaliśmy z, z wielkim napięciem. Się okazałeś się wybitnym, bystry analitykiem, bardzo inteligentnym obserwatorem i dajesz mi przekonanie, że po pierwsze. Żyje Białoruś i jeszcze Polska nie zginęła, dopóki są tacy ludzie jak ty. Za to dziękuję ci. Dziękuję za to Polska demokracja i białoruska. Jesteś wspólnym bohaterem naszych dwóch narodów. No to jest bardzo trudna sytuacja oczywiście, bo pan Łukaszenko się na niego zawziął, ale mm, to jest lekceważenie to, że Amerykanom nie udaje się go wydobyć z tego więzienia. Krzysztof Bobiński. Tak naprawdę. To, gdyby prezydent Trump powiedział, że trzeba go wypuścić, to Łukaszenko by go wypuścił. Amerykanie mieli powiedzieć, że posłapali się za głowę, czego żądali Białorusini za, za, za początku, ale tę cenę trzeba będzie zapłacić, tak? Łukaszenka zwolnił za zniesienie sankcji na przemysł potasowy białoruski, czyli właściwie główne ich źródło. Dochodu zwolnił naprawdę swoich najzagorzalszych przeciwników kalasnikową. No po prostu kobietę, która podarła paszport, żeby tylko nie dać się deportować to ja i Została w więzieniu i cudem przeżyła, bo w pewnym momencie już była w stanie krytycznym, i właściwie udało się odratować. Babarykę, który nawet do wyborów nie mógł przystąpić, bo go <tuszę> aresztowano. Zwolniona Lesia Białackiego, listę a nie zwolniono Andrzeja po Andrzej jest ciągle naszym korespondentem. Na razie. Ma problemy z pisaniem korespondencji, bo w ogóle ma problem z wysyłaniem listów do rodziny nawet, bo tak wygląda realia białoruskiego więzienia, ale jest ciągle naszym korespondentem i jak wyjdzie z więzienia, będę z utęsknieniem czekał na jego pierwsze teksty z Białorusi. Miałem ten zaszczyt, że Andrzej wydał już kilkanaście lat temu książkę system Białoruś, w którym świetnie opisał, jak to państwo funkcjonuje, jakim jest Łukaszenka w tym samym systemie. I miałem ten zaszczyt, że Andrzej poprosił mnie o napisanie blur'a, czyli takiego krótkiego opisu na okładkę. Andrzej Poczobut przebywa za kratami od 25 marca 2021 roku. Dziennikarz został zatrzymany we własnym domu w Dniu Wolności Białorusi gdy Białoruski Ruch Demokratyczny świętował rocznicę proklamowania w 1918 roku Białoruskiej Republiki Ludowej. W lutym 2023 roku Poczobut usłyszał wyrok 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Uznano go za winnego wzniecania nienawiści oraz wzywania do działań na szkodę Białorusi. No to jest piekło na ziemi, to jest po prostu typowy sowiecki łagier. Bo to Białoruś jest sowieckim skansenem, no więc system więzienny, zresztą w Rosji wcale nie jest lepiej oczywiście. To są po prostu nieludzkie miejsca, gdzie się ludzie po prostu wykańcza. Hmm, zaśpiewasz. No, teraz. Hmm? Hmm? Dobrze, to teraz poprosimy Maniu Happy Picont, która nam zaśpiewa. Sięgnęłam do pieśni, które nagrywałam na wsiach na pograniczu białorusko-ukraińskim i usłyszałam tam między innymi taką pieśń o mężczyźnie, który jest w więzieniu i o matce, która przychodzi z wiadomością, ale przychodzi za późno. Słońce schody ci zachody. Ja w ciurmie mojej ciemno deninociu i noć moje okno deninociu i noć uciasowyje Stere moje okno Ja nawet, prawdę mówiąc, spostrzegłem wielokrotnie Andrzeja mówię, Andrzej, może trochę przystopujemy, bo sytuacja naprawdę się robi niebezpieczna na Białorusi, on mówi, wiesz, gdybym ja przystopował, to oczywiście Łukaszenka by o tym nie wiedział, ale ja bym o tym wiedział. Jeśli popatrzyłbym sobie rano w lustro, to bym widział tą twarz uśmiechniętego Łukaszenki, a nie swoją. I ja tego nie mogę zrobić. Ja muszę po prostu pisać tak, jak jest i tak, jak uważam. W tej rozgrywce chodziło już od dawna o to, żeby Poczobut się ukorzył i przeprosił, a on nie czuje potrzeby przeproszenia, tak rozumiem, bo nic złego nie zrobił. On bardzo uczciwie informował o tym, co się dzieje na Białorusi. Nie miał żadnego procesu dotyczącego nie wiem, napisania nieprawdy, skłamania w swoim artykule. Nie, on ma zarzut, chyba z tego co pamiętam, szerzenia faszyzmu przez opisywanie zbrodni katyńskiej. No to przecież to... To jest tak kłamliwe i tak nieprawdziwe, że trudno to zaakceptować. Severin Blumstein. Nie myśl o tym, kiedy wyjdziesz. O, ty, tyle mu napisałem. Znaczy trochę więcej, ale to było najważniejsze przez przesłanie. Ja też bliżej poznałem jego rodzinę, to znaczy... Oksanę Poczobut, Janę, która wtedy miała kilkanaście lat, córkę i no, syna malutkiego, bo, bo musiałem z nimi współpracować. No wszystkim musieliśmy ich utrzymywać. Znaleźć też drogi kontaktu, żeby dostarczać im po prostu pieniądze, bo baliśmy się przeżywać na konto białoruskie, żeby nie zostało no, zarekwirowane przez reżim. Wtedy Oksana Poczobut bardzo to przeżywała i nie dziwię się. Została z, z dwójką dzieci sama. Nie wiedziała, czy Andrzej zostanie skazany na... Rok, dwa, może i dziesięć lat więzienia. My też spodziewaliśmy się raczej surowego wyroku. Na szczęście wtedy, wtedy na szczęście skończyło się tym warunkowym wyrokiem. Andrzej odmówił oczywiście wyjazdu do Polski. I mniej więcej tak samo argumentując, to byłoby zwycięstwo Łukaszenki. Ja nie mógłbym sobie spojrzeć w twarz. 7 stycznia 2011 roku Poczobud pisał w Gazecie Wyborczej. Zostałem oficjalnie ostrzeżony, że jeżeli jeszcze raz pojawię się na wiecu białoruskiej opozycji, dostanę co najmniej 8 lat więzienia. Na potwierdzenie tego wręczono mi oficjalny dokument, żebym zrozumiał, że to nie żarty, kilka razy uderzono. Mam nadzieję, że moja praca przybliża chwilę, kiedy Białoruś przestanie być skarsenem Europy, rządzonym przez ostatniego dyktatora w tej części cywilizowanego świata. a stanie się wolnym, europejskim krajem. Lubię Białoruś. Rodzinną Grodzinszczyznę, gdzie się urodziłem i gdzie mieszkam, uważam za najlepsze miejsce na świecie ten kraj jest wart lepszego losu. Przed państwem Nastania Krasawa, Jacek Klej, bardzo symbolicznej piosence Mury Jaska Katmarskiego po białorusku. Raz góry, turmy, mury Prachniesz swobody, to biary. Murchutka ruchnie, ruchnie, ruchnie I pachowa jest wiec stary Wyrwi murom zęby krad Zerwij kajdany po lampad, A mury runo, runą, runo I pogrzebią stary świat Raz góry, turmy, mury Pragniesz swobody, to mur Murchutka ruchnie, ruchnie, ruchnie I jest świec stary był archiwalny reportaż Bożeny Nawickiej osobisty więzień Łukaszenki. A mogli go państwo wysłuchać za sprawą tej wiadomości dnia. A Wiadomość dnia jest taka, że Andrzej Poczobut jest na wolności. Jest w Polsce, w tym momencie pewnie przechodzi badania w szpitalu, ale to, co jest dla nas ważne, to że po pięcioletnim pobycie w łagrze, w białoruskim łagrze, w którym właściwie nie wiadomo było jak dużo czasu spędzi, możliwe, że całe życie jednak udało się go polskim władzom wymienić na przebywającego w polskim areszcie archeologa, szpiega z Rosji. Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, to już wszystko co dla Państwa przygotowaliśmy. Kłaniamy się nisko i dobrego wieczoru życzymy.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 Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc mobilową. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl